Na początek może pochwalę się, że chory jestem, gardło boli, głowa boli, w sumie środek lata, ciepło jest, a mnie musiał dorwać jakiś wirus albo inne paskudstwo. Temperatura sobie nawet przed chwilą mierzyłem i wyszło 36,3, znaczy się umarłem i powoli stygnę, moje ciało powoli stygnie, ale odcinek dokończyć trzeba. Nazywam się Paweł Duraj, słuchacie podcastu Inny Koncept i w tym odcinku Ania opowie wam o Iranie. Entuzjazm w moim głosie niesamowity, ale jak mówiłem chory jestem. O Iranie opowie, bo tam mieszka. No i fajna sprawa ogólnie dorwać kogoś takiego w zasięgu swojego mikrofonu ale niestety od razu zastrzegła, że absolutnie nie chce mówić nic o żadnych osobistych rzeczach, nic o sobie. No to po prostu liźniemy jako tako tylko temat, jak się tam żyje na co dzień. Odcinek nagrywany był jak sobie chodziliśmy po forcie rajsko. No i to jest fajna sprawa, ten fort, zwłaszcza ten konkretny, bo jest duży, jest dziki i robi wrażenie. Parę lat temu nagrywałem tam już o nim podcast. Może sobie posłuchać, jak będziecie chcieli. Podlinkuję go. Teraz porośnięty jest dżunglą, ale no i tak warto poświęcić tak ze dwie godzinki na tam. No, ale wracajmy do dzisiejszego odcinka. Tematem jest... Iran. Obyczajowość, kultura, życie takie na co dzień, takie zwykłe w Iranie. A jak zwykłe życie, to styczność ze staruszkami. I ogólnie nie tylko ze staruszkami, z innymi ludźmi też. Co odróżnia, co odróżnia stereotypową kobietę 60 plus z Polski a z Iranu? Znaczy to niekoniecznie tylko 60, plus generalnie. No, ogólnie. Tak, społeczeństwo i, i takie kontakty społeczne. No, tak. E, czym się bo... charakteryzuje taka, taka starsza kobieta w Polsce? Jest roszczeniowa, jest wygadana, chamska częstokroć. Ale się też zdarzają takie, które no chętnie zamienią parę jakichś płytkich zdań, przyjemny smoltok. Znaczy, tu bym powiedziała, że kobieta irańska, taka 60+, plus, też jest wygadana z tym, że ona inaczej rozmawia. Ona się raczej chce wyżalić. Ona nie ma pretensji, że jej nie, ktoś nie ustąpił miejsca. Nie, i też nie opowiada o swoich chorobach i takich rzeczach. Bardziej takich... Tak się zwierza ze swojej sytuacji w domu, że to znaczy to też jest jakaś forma narzekań, że tam dzieci wyjechały i rzadko przyjeżdżają. Ale już takie bardziej osobiste. Mąż, tak, bardzo Aha. osobiste. O. Bardzo osobiste, wręcz człowiek jest szokowany, że, że obcej osobie i to w ten sposób, że nie tak szeptając do ucha, tylko tak, żeby pół autobusu czy pół wagonu metra słyszało. Zwierza się z takich bardzo czasem intymnych spraw i to nie, nie, nie 60 plus, to może być też taka 40. To może być o dziwo nawet kierowca taksówki, który opowiada, że wczoraj cały dzień żona kazała mu chodzić po sklepach, żeby jej znaleźć buty jakieś albo wysłała go po prostu na zakupy, żeby on jej buty kupił albo, albo jakieś nowe ubranie i on jest tym zmęczony nie takie rzeczy, a że innym razem sobie wymyśliła, że, żeby na piknik pojechać i to niekoniecznie wszystkich pasażerów taksówki musi obchodzić, ale chcąc nie chcąc muszą tego słuchać, ale to z kolei powoduje, że, że nawiązują się takie, takie bliskie relacje między ludźmi, bo generalnie Irańczyków można traktować jak jedną wielką rodzinę. Oni oni w ogóle nie mają żadnego skrępowania. Tam każdy z każdym o wszystkim może porozmawiać. Oczywiście kto chce, nikt, nikt na siłę od nikogo nie wyciąga. Aczkolwiek to, że oni potrafią innym opowiadać o swoim osobistym życiu, też momentami powoduje, że wypytują człowieka o osobiste życie, a szczególnie obcokrajowców. No, ktoś ciekawszy. No, ciekawszy. No, wielu jest takich ciekawszych, głównie płecierzyńska. Typu, no pierwsze pytanie, które się pojawia, czy wyszłaś za mąż? czy jeszcze wcześniej, ile masz lat? Czy wyszłaś za mąż? I w ogóle jak, jak ci się układa w małżeństwie? Czy wszystko ok, A jak nie wyszłaś, to dlaczego nie wyszłaś? A czy masz zamiar wyjść? A czy może ci znaleźć jakiegoś, jakiegoś kandydata? Mamy w rodzinie, bliższej lub dalszej? Więc czasem to są takie śmieszne rozmowy. Czasem nie fajnie, czasem trzeba po prostu tak stanowczo powiedzieć, że, że nie chce rozmawiać o swoich osobistych sprawach, co, co może ich urazić. Tak jak u nas się nie pyta wprost ile się zarabia, czy na przykład czy, czy, czy, czy ktoś jest żonaty, czy, czy, czy kobieta jest zamężna, ale tam tak, tego typu pytania to są na porządku dziennym. To jest po prostu tak jak mówię, jedna wielka rodzina i tak jakby się wszyscy wcześniej znali. A nie tak, że no, jak, jak to przenoszę na grunt polski, no uśmiechnąć się tutaj do kogoś, no to zawsze jezd i coś, coś jest z nim czy z nią. Nie tak, czemu, czemu on czy ona się do mnie uśmiecha, no pewnie coś chce, pewnie no, jakieś to jest podejrzane. Natomiast tam to jest na początku na, na początku dziennym. W autobusie mnie, dziewczyna, spodobały się moje buty i tak po prostu na początku się uśmiechnęła parę razy, a później powiedziała, fajne masz buty, a gdzie je kupiłaś? Czy inna na przykład, ale masz fajny płaszczyk. Ile kosztował? Takie rzeczy. Także no u nas nie wiem. No ja, Ciężko ja, coś takiego. Ja kilka lat nie mieszkałam w Polsce. Nie wiem, może się teraz to zmieniło, ale chyba to jest jednak jeszcze dziwne. <głosy> E, też na przykład wymiana, tam z, każdy z każdym wymienia się numerem telefonu, <głos> to jest bardzo ciekawe. Numer telefonu to nie jest jakaś prywatna rzecz, tam na przykład tak, u nas jednak istnieje coś takiego, że, że zanim dasz komuś numer telefonu, no to musisz spytać o pozwolenie, czy ta osoba sobie mhm. życzy, żebyś ty osobie trzeciej dał jej numer telefonu, a tam to nikt nikogo nie pyta, dlatego wiesz, czasem dzwonią do ciebie ludzie i ty się dziwisz, no skąd mają twój numer telefonu, i, i, ale to nie jest ważne, no ktoś tam dał. Strasznie ciężko znaleźć jakieś sensowne i fajnie napisane informacje o Iranie w polskojęzycznym internecie. Tak naprawdę ciężko, poświęciłem na to sporo czasu i nawet blogi podróżnicze wymienkają zupełnie chciałem powrzucać tutaj takie różne wycinki z serwisów informacyjnych o Iranie, z wiadomości coś, że sankcje obłożone, że próby rakietowe, że ktoś gdzieś coś tam powiedział, coś innego zrobił. Przecież dzieje się dużo takich rzeczy, ale znajdowałem tylko nudne, rozwlekłe debaty z nudnymi ekspertami od polityki, albo kopie anglojęzycznych filmików z nałożonymi napisami. No i to też w sumie świadczy o tym, jak niszowy w naszym kraju jest Iran. Obserwatorzy polityczni w Ameryce analizują szczegóły porozumienia z Iranem. W myśl tego porozumienia, Iran zrezygnuje z dwóch trzecich wirówek, które posiada a także z 10 ton wzbogaconego uranu, który ma i będzie mógł mieć tylko zaledwie 300 kg tego uranu. Obiecuję także, że nie będzie wzbogacać uranu powyżej 3,68%, co oznacza, że nie będzie mieć tego uranu dla celów wyprodukowania bomby, która wymaga wzbogaconego uranu do poziomu 90%, a tylko dla celów pokojowych, dla celów energetycznych. Jeśli coś w tych instalacjach irańskich będzie się działo nie tak, będzie takie podejrzenie, inspektorzy narodów Zjednoczonych będą mogli wejść do tych instalacji, sprawdzić co tam się dzieje i będą mogli to zrobić w ciągu 28 dni od od momentu zgłoszenia przypadku. Nie wiem, dlaczego tak długo, ale tak to wygląda na papierze. Sankcje na Iran zostaną zniesione, jeśli Iran stosować się będzie do tego porozumienia. Jeśli nie będzie stosować, sankcje zostaną przywrócone w ciągu dwóch miesięcy. Dodatkowo zniesione zostanie także embargo na dostawę broni konwencjonalnej do Iranu w ciągu następnych pięciu lat i na dostawę broni, przepraszam, rakiet do Iranu w ciągu następnych lat ośmiu. Na Wikipedii Iran Hasło Iran jest opisane w sposób rozległy, Jest hasło długie, ale beznadziejnie zrobione, bo większość to jest historia taka dosyć zamieszła I jest gdzieś tam na dole taki dział, rozdział jak obyczaje. I aż jak to przeczytałem, to sobie skopiowałem. Cały ten dział obyczaje. Przeczytam teraz, I, i, i, jak, jak, jak, to, jak to skomentujesz, bo aż mi jeszcze naopadła, jak to bardzo jest takie dziwne. W Iranie istnieje policja religijna i sądy religijne, które sprawują całkowitą kontrolę nad wszystkimi dziedzinami życia. Odejście od islamu jest karane śmiercią. Kara śmierci grozi również między innymi za cudzołóstwo i kontakty homoseksualne. Noszenie hijabu przez kobiety od dziewiątego roku życia jest wymuszone prawem. Zabronione jest picie alkoholu, noszenie niemuzułmańskiego stroju i kontakty między niespokrewnionymi osobami płci przeciwnej. Segregacja płciowa obowiązuje w szkolnictwie, służbie zdrowia, ośrodkach komunikacji publicznej, na plażach, w kinach, salonach fryzjerskich, lokalach gastronomicznych, obiektach sportowych. Tyle. To jest całe hasło. No. No ale nie opisane, ale no jak, jak to jest? To Streszcza to po prostu jak to wygląda. Tak? Jest to? Tak mniej to więcej? Tylko tutaj jedyne, co, czego można by się przyczepić to z tą segregacją, to jest prawda, że są na przykład w metrze są osobne wagony dla kobiet i dla mężczyzn. Autobusy też, też są podzielone. Przednia część jest na przykład, dla kobiet, a, a tylna część dla mężczyzn. Też kobiety wsiadają tylko przednimi drzwiami, a mężczyźni tylnymi. Albo na odwrót, to zależy, zależy od trasy, od, od, od, od, od autobusu. Tak, tutaj jest segregacja, natomiast w kinach... Nie, w kinach czy gdzieś. No u no, fryzjera, tak jak tam było wspomniane. No to są oczywiście fryzjery męskie i żeńskie, nie ma nie ma, e, No ale to czysto fryzjera. praktycznie, no mm -hmm. to można mm -hmm. to chociażby wytłumaczyć. E, ale nie, w kinach nie, na uniwersytetach już nie, aczkolwiek e, jeszcze jakiś czas temu, powiedzmy około 2-3 lata temu, to wykłady na uniwersytetach, no bo generalnie uniwersytety są większość uniwersytetów jest koedukacyjne. Są też uniwersytety tylko dla kobiet, no ale to są, to są tylko dla kobiet. Natomiast te, te koedukacyjne, jak na przykład Uniwersytet Teherański, który jest najstarszym uniwersytetem na Bliskim Wschodzie, tam jeszcze jakieś 3 lata temu wykłady, które się odbywały, w ławkach siedzą osobno po jednej stronie kobiety, po drugiej stronie mężczyźni, i bywało tak, że, że byli od siebie oddzieleni taką, takim kawałkiem, po prostu szmaty, taką, taką zasłoną, żeby oni się nie widzieli nawzajem i nie mieli żadnego kontaktu. Tak jakby nie razem. Okej, okay, no to mamy potwierdzenie, że Iran to jest państwo islamskie jednak mimo wszystko. Tak, jest to kraj religijny i tam są rządy religijne i religia przenika wszystkie aspekty życia, spełni kontrolę no, nad, na, nad wszelkimi dziedzinami życia. Łącznie właśnie tak jak wspominałeś tutaj z życiem prywatnym, nawet z życiem seksualnym. I nie dokucza Ci tak. To znaczy, Jakieś jak ludzie, którzy przyjeżdżają tam, jak się znaczy osiedlają. Obcokrajowcy tego, tego tak nie odczuwają, bo no jednak obcokrajowcy troszkę są na, na innych zasadach. No sam fakt, że ja jako nie -muzułmanka mogę tam funkcjonować. I nie masz z tym problemu. I nie mam z tym problemu. Natomiast, no, tak jak wspomniałeś, e, Irańczyk nie może powiedzieć, że on jest niemuzułmaninem. Czy Czyli nie prześladowania no, tam to raczej nie. Nie może się do tego, mo, może on sobie tam być tym niemuzułmaninem i gdzieś sobie potajemnie przejść na chrześcijaństwo, natomiast nie może tego powiedzieć e, publicznie, czy gdzieś w jakimś formularzu, czy gdzieś, bo zawsze jest pytanie o religię. Nie może się do tego przyznać, no bo tak jak mówię, jest kara śmierci za odstępstwo. Nie hardcore, ale, ale... Ale są mniejszości religijne. Tam żyją Ormianie, którzy są przecież chrześcijanami, żyją tam Żydzi i nikt się ich nie czepia. Aczkolwiek muszą się stosować do pewnych y, rygorów islamskiej republiki. No tak jak właśnie też wspomniany hijab. Jak kobiety muszą, muszą mieć y, i to jest czy, czy to jest Iranka, czy to jest nie Iranka. Musi mieć chustkę na głowie. Wbrew temu, co się myśli, nie, nie, nie, nie zasłaniają w ogóle twarzy. Yy, tylko no chustka na głowie, tak żeby, już teraz się też odchodzi od tych, znaczy nie, że odchodzi się od chustek, bo jednak coś na głowie musi być, ale to po prostu zarzuca się tak jakby apaszkę zarzucić na głowę no, na tej zasadzie, żeby się nazywało, że coś jednak jest. No i, i krótki rękaw nie przejdzie u kobiet, chociaż już ostatnio rękawy takie trzy <głosy> czwarte już widać na ulicach. E, aczkolwiek no, rękaw powinien być długi, e, długie spodnie. Spódnice nie są mile widziane, bo, e, no bo, no bo to też tak może pobudzać e, e, wyobraźnię mężczyzn. A co jest pod tą spódnicą? Nie tak jak kobieta wyjdzie w długiej spódnicy, bo oczywiście tylko o, o długich mówimy. Tam jakieś mini czy, czy takie spódnice do kolan nie wchodzą w grę. Są takie patrole policji obyczajowej. Hmm, jak ulicach. to działa w praktyce? Oni sobie stoją na, na rogatkach, czy gdzieś na jakimś. A to jest państwowa placach. jakaś służba? Tak. Taka? Tak, a okej. Okay, tak. okay. No oni dostają za to wynagrodzenie za to, żeby stali i pilnowali porządku. To znaczy sprawdzali, czy kobiety są odpowiednio ubrane, czy ma, nie mają zbyt mocnego makijażu. Tylko, że tak jak mówię, no to jest z roku na rok jest coraz lepiej. Pierwsza konferencja prasowa prezydenta elekta Iranu. Hassan Rouhani idzie za ciosem po niedzielnym zwycięstwie. Powiedział, że dotrzyma swoich obietnic z kampanii wyborczej i że w budowie przyszłości oprze się na irańskiej młodzieży. Hassan Rouhani chce utrzymywać przyjazne stosunki z innymi krajami, ale nie zrezygnuje z programu wzbogacania uranu. Zgodnie z obietnicą rząd mądrości i nadziei będzie zmierzał ku celom całego narodu i prowadził umiarkowaną politykę. Naszym celem jest ocalenie gospodarki kraju i wzmocnienie moralnej i konstruktywnej współpracy ze światem. Obiecana poprawa sytuacji gospodarczej ma być możliwa, jak powiedział prezydent, dzięki ograniczeniu sankcji zagranicznych. Hassan Rouhani podkreślił, że jest przeciwny obcej ingerencji w sprawy Syrii i dodał, kryzys syryjski musi zostać rozwiązany przez naród syryjski. W parkach jeszcze do niedawna były takie kontrole, jak widzieli, że to strasznicy parku z kolei, jak widzieli, że, że kobieta i mężczyzna siedzą na ławce obok siebie, no podchodzili i uprzejmie pytali jak, jaki jest między nimi sposób, ten no, stopień pokrewieństwa, czy oni są małżeństwem, czy są na przykład bratem i siostrą, czy kuzynostwem, jeżeli któryś z tych przypadków, no to nie ma problemu, natomiast jeśli byli tylko kolegami ze szkoły, z uniwersytetu, czy z pracy, no to już się zaczynał problem, a dlaczego wy tutaj razem siedzicie, a po co siedzicie, a dlaczego i tak dalej. No i też no, bywało, że, że, że informowali o tym incydencie rodziców, no a wiadomo, to no, ojciec nie powinien się dowiedzieć, że córka się ma chłopaka i tak. Bywały problemy. Bywało też, że, że na siłę wtedy um, oni musieli no jakby wejść w związek małżeński po tym, jak zostali już nakryci na takim siedzeniu sobie razem na ławce. Okay. Tak też bywało, takie były przypadki, ale teraz to już tak nie jest, no tak jak mówię, z roku na rok jest coraz lepiej i te, i te mm, obyczaje już są takie, w, no bliższe kulturze zachodu, to znaczy no nie są w stanie już aż tak kontrolować tej młodzieży, no i też no to chcą im dać, dać trochę wolności, no ludzie się tam duszą, ta młodzież się dusi w tym, w tym systemie, no i dlatego no, robi wszystko, to... żeby, żeby ominąć... Tak właśnie jak, jak myślałem, nie, jakie tam by ci zadać w miarę może takie ciekawe, ambitne pytanko, no to w sumie Iran jest uważany tak powszechnie za jedno z tych Państw na osi zła, które tam kiedyś gdzieś jakiś prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział: Ty jesteś niedobry, Ty brzydki, Ty brzydki. No i, i, i ogólnie Iran jest takim krajem przez ostatnie kilkanaście lat dosyć mocno izolowanym, embarga różne i tak dalej rzeczy. Kraj ten, jeden z największych przecież krajów świata, coś tam ponad 70 milionów ludzi, jakby tak, tak izolował się też sam w sobie, tak, tak społecznie, tak jak Japonia te, te kilkaset lat temu, czy Chiny. Mhm. Coś takiego. Jak to wygląda? Jak no to się przenika prawda. kultura? Jaki tam jest dostęp ogólnie? Taka świadomość tej popkultury tamtejszej, a popkultura ta zachodnioamerykańsko- zachodnioeuropejska. No teraz w Polsce no to przecież używamy w języku potocznym masę różnych anglicyzmów. Mhm. Czy no, mówimy o jakichś filmach, czy to francuskich, hiszpańskich, czy ze Stanów Zjednoczonych masa tego jest. W kinach w zasadzie głównie takie produkcje. To nas kształtuje. Tym żyjemy, tym, tym, tym myślimy. Jak to tam, tam jest z takimi popkulturowymi rzeczami? To znaczy, to jest, to jest prawda, że Iran się sam izoluje, ale tutaj trzeba oddzielić jakby rząd i to, co robi i mówi rząd od tego, to, co robią i mówią ludzie, sami mieszkańcy, bo to są... To są niestety dwie różne rzeczy, to są dwa różne głosy. Sami Irańczycy bynajmniej nie izolują się i nie chcą się izolować. Oni jak najbardziej łakną tej kultury zachodniej. Oni oglądają satelity, satelity bo praktycznie w każdym domu jest, jest już antena satelitarna, więc jest dostęp do wszystkich zachodnich kanałów. Są filmy wszystkie, oczywiście one, one przenikają drogą nielegalną i można je kupić nieoficjalnie w sklepie, tylko tak spod lady, że tak powiem. No, ludzie też żyją nowym, nowym filmem superbohaterskim. Oczywiście, oczywiście. Oni tam wszyscy znają Jamesa Bonda, piją Coca-Colę. Żywią się może nie tyle w McDonaldzie, ale w takich restauracjach zupełnie, zupełnie przypominających McDonaldy. To znaczy wszystko wygląda tak samo i też jest to tak zrobione, żeby było w kolorze czerwonym, żeby się tak czerwono-żółtym, żeby się kojarzyło, z tym, że nie nazywa się McDonald, no, ale, ale funkcjonuje zupełnie tak samo. Więc oni jak najbardziej czerpią z tej kultury i chcą, chcą się ubierać na modłę zachodnią, nie chcą się ubierać w tradycyjne stroje. Natomiast rząd cały czas, cały czas mówi tej kulturze nie, chociaż i tak to się już w ostatnich latach też zmienia na lepsze, ale jednak rząd stara się, stara się izolować ludzi od tej, od tej popkultury na tyle, na ile może. Mówiłem na wstępie, że na fortach to było nagrywane. No i teraz część nagrana z fortu. Z podziemnej części, gdzie jest pogłos, gdzie jest echo duże. Nawet szukałem tam miejsca takiego, gdzie to echo będzie w miarę małe i akustyka jednak rządzi się swoimi prawami, można znaleźć takie miejsce, jak się przesunie głowę o 30 cm w lewo lub w prawo, to już jest zupełnie inna akustyka już ten pogłos jest znacznie większy przekonałem się o tym w trakcie nagrywania a i wy możecie posłuchać w trakcie odsłuchiwania no to teraz wejście z jednej skaponier z, z echem z rzeczy obyczajowych w Iranie, jak już mówiłaś, z alkoholem średnio? Znaczy, teoretycznie jest całkowita prohibicja. Więc w sklepie się nie kupi, ale w każdym domu można się napić. To jest taki paradoks, że no oni gdzieś tam albo z przemytu, albo coś tam sobie sami pędzą. Także nie jest tak, że człowiek jak jedzie do Iranu, to Musi mieć taką perspektywę, że, że przez um, tydzień czy dwa <głos> <głos> będzie y, musiał pić wodę jak zwierzę. Nie, tak, no, tak, po, tak jest. <głos> y, po skończeniu poprzedniego nagrania powiedziałaś, że ojej, to tak, tak tylko narzekam cały czas. Tak to wychodzi, że narzekam, narzekam. Nie, nie ja nie narzekam. Chodziło mi o to, że, że cały czas przedstawiam Iran, no co prawda taki jaki jest, ale może by warto było trochę zachęcić jednak y, do wyjazdu do Iranu, a nie tak, że policja no. obyczajowa, trzeba, nie wiem, chustki na głowie. To może tak, takie poz pozytywne aspekty, różne fajne, y, też na zasadzie kontrastu takie codzienne, zwykłe, fajne rzeczy, które tam są, a tutaj nie ma. Chociaż to akurat o czym wspomniałam, że oni są taką jedną wielką rodziną i można się czuć y, Człowiek się tam nie czuje samotny, bo zawsze wie, że ktoś jest, kto mu pomoże, bo naprawdę pomagają każdemu, szczególnie obcokrajowcom, bo oni uwielbiają obcokrajowców, są narodem niesamowicie gościnnym, taka gościnność to, no nie wiem, nasza polska gościnność to jest w ogóle, nijak się nie umywa do irańskiej gościnności, bo tam naprawdę... Jak gość przychodzi do, do domu, a jest zapraszany, tak po prostu z ulicy przyjdź do mnie na, na obiad, na kolację, zostań na noc, zostań kilka dni, zostań tydzień. Ehm, no i oczywiście wszystko, co najlepsze wyłożą nas tu... E Najlepsze spanie przygotują, y, zrobią wycieczkę po mieście i poza miasto. Także naprawdę tak potrafią ugościć, że człowiek, no nie, nie, zawsze turysta wyjeżdża z niesamowitymi wspomnieniami y, z Iranu. Także i, i może też oczywiście tanim kosztem, no bo to nie jest tak, że to jest taka bardzo bezinteresowna y, gościnność. No oni po prostu to mają we krwi, oni, oni lubią gościć. Lubią takie, takie spędy rodzinne, lubią jak jest dużo ludzi, wspólne spożywanie posiłków, siedzenie do późnych godzin nocnych przy rozmowach, przy muzyce, czasem jak jakaś bardziej taka wyzwolona, że tak powiem rodzina, to, to są jakieś tańce na koniec. Także są bardzo pozytywnym narodem, bardzo uśmiechniętym no i, i bardzo pomocnym. To co może być troszkę takiego, mm, e, na przykład na, na irańskich ulicach pytając kogoś o drogę, to Irańczyk nigdy nie powie, że on nie wie jak gdzieś dojść, albo nie wie jak, <śmiech> gdzie coś jest. Jest jakiś muzeum, czy gdzie jest jakiś meczet, czy gdzie jest jakaś ulica, czy hotel. On zawsze będzie udawał, że wie i wskaże jakąś drogę, po czym kolejny zapytany na ulicy też nie powie, że on nie wie, tylko wskaże jakąś inną drogę, nawet w zupełnie innym kierunku. I to jest takie troszkę, troszkę może być głupiące dla, dla, dla turysty. Lepiej mieć swoją mapę i jednak nie, nie polegać na tym, co, co mówią przechodni, jak gdzieś dojść. Ale generalnie, no tak jak mówię, z każdej sytuacji, z każdej opresji Irańczycy uratują, we wszystkim pomogą. Yy. No i są bardzo pozytywne nastawienie. No, to jest bardzo ważne. Nie jest tak, że traktują obcokrajowców jak intruzów i co wy tutaj robicie. Tu może to może też taki kontrast z Polską, że jednak w Polsce jak się zobaczy kogoś z Bliskiego Wschodu, to jednak jest takie nie, nie bardzo pozytywne nastawienie. Natomiast tam jak się zobaczy białego, że tak powiem jeszcze z niebieskimi oczami, no to, no to już można, no wszystko co najlepsze dla niego. Teheran to jest 15-milionowa aglomeracja. Jedno z największych miast tak. świata. Niesamowicie zanieczyszczona. O. Nie ma czym oddychać, jeszcze w upale, przy ponad 40-stopniowych temperaturach latem. To naprawdę, no nic tylko siedzieć pod klimatyzatorem w domu czy w pracy i no, no nie da się normalnie funkcjonować. Ale to, co może być jeszcze takie ciekawe w obyczajowości irańskiej, to może to, że um, to są grzeczności irańskie. Znaczy grzeczności w sensie, um, że abstrahując od tego, że są naprawdę gościnni, to... Um, mają takie pewne zwroty grzecznościowe, które stosują wszędzie i na każdym kroku i to może być takie też trochę gubiące dla obcokrajowca, dlatego, że nie wiadomo, czy, czy ktoś, kto nas zaprasza na przykład na herbatę, to on nas naprawdę zaprasza na tą herbatę, czy to jest tylko takie, takie hasło, że zapraszam na herbatę, czy na przykład proszę się poczęstować, bo ktoś tam na przykład je... Nie wiem, ciastka i, i, i każdego w autobusie częstuje, ale jemu oczywiście nie chodzi o to, żeby cały autobus poczęstować swoimi ciastkami, tylko no, to jest takie, taki. taki um... Kurtuazja, czysta. Hmm, tak, tak, no po prostu tak trzeba. No nawet pijąc wodę, no to trzeba, nie wiem, kierowcę autobusu zaproponować, żeby się napił wody I on oczywiście odmówi, no bo to zawsze trzeba odmówić, dopiero jak y, po raz któryś... Y, zaproponuje, no to znaczy, że on jednak chce się na przykład podzielić, prawda? Yes. Czy jakieś tam zaproszenia yes. do domu, jak raz powie, no zapraszam Cię do domu na kolację, no to oczywiście trzeba powiedzieć, odmówić, nie dziękuję. A jeżeli te, te, te zaproszenia się tak będą pojawiać na gminie, no to należy je przyjąć, no bo znaczy, że... że... Dlatego y, na przykład my się y, y, tutaj... Y, na zachodzie oni nas tutaj trochę traktują jako takich nieuprzejmych i można by powiedzieć niegrzecznych. Dlatego że na przykład tutaj komuś zaproponujesz powiesz mam ochotę na loda, może, może, może, może też zjesz loda, on mówi nie. nie. Nie dziękuję, ale to nie znaczy, że on nie ma ochoty na loda. On po prostu czeka, aż temu zaproponujesz po raz kolejny, po raz kolejny, a on sobie wtedy powie tak, tak bardzo chętnie. W każdym razie wychodzi na to, że w sumie Iran, fajne miejsce na podróżowanie autostopem, na wakacje. Tak? To znaczy tak tylko do Iranu autostopem, bo po samym Iranie tam instytucja autostopu nie jest znana, ale tam o. są bardzo, ponieważ jest bardzo tania benzyna, jest, tak jak się mówi, tańsza od wody, jest tańsza od wody. I więc można bardzo tanio autobusami, pociągami podróżować po samym I Iranie. I właśnie o samym kraju, bo ty mieszkasz w Teheranie, wielkie miasto, Moloch, niesamowity, no to wiadomo bardzo może się różnić od, od prowincji. Tak zwanej, no, nawet w Polsce, jak mamy gdzie w Polsce różnica między Warszawą, a innymi jakimiś miastami, czy, czy wioskami jest bardzo mała, a mimo to warszawiacy się to tak powszechnie uważają, że, że się strasznie wywyższają, że wszyscy że uważają, że to co warszawskie to jest najlepsze, a to, to co jest 10 km za granicą Warszawy, no to a, prowincja, zapyta dechami, ty nie wiesz co to jest telefon. E, tak jest i warszawiaków nikt za bardzo nie lubi. Oni za bardzo nikogo nie lubią. Jak to jest tam, masz, wiesz, wiesz, na tyle w ogóle, jak, jak wyglądają tak w praktyce relacje? Tak, to ja, ja relacje. też jeździłam po, po całym Iranie, ale to też nie jest tak, żeby na przykład Teheranczycy się bardzo wywyższali. No sam fakt, że mieszkają w stolicy, no to wiadomo, większe możliwości mają, większy dostęp do wszystkiego, do, do, do kultury i tak dalej. Ale, ale wszyscy sobie zdają sprawę, że Teheran to jest tak naprawdę skupisko wszystkich ludzi z różnych mniejszych miast i wsi, więc tam spotkać rodowitego Teherańczyka też jest rzadko, to już są starsi ludzie, a tak to no to 15 milionów mieszkańców w Teheranie, no to się wzięło właśnie z tych i wciąż się, i wciąż się oczywiście... Nadal jest to przemieszczanie ludzi z, z małych miast i z wsi do, do Teheranu, więc tak naprawdę tam no wiadomo, jak mieszkając w dużym mieście już nie, można, nie, nie myśli się tak, tak tradycyjnie, tradycjonalistycznie jak, jak na prowincji. Wciąż jednak na prowincji ludzie są bardziej religijni, większą przywiązują wagę do religii i do przestrzegania zasad islamu. Ten, ten hijab jest jednak bardziej taki, no, to, to zakrycie kobiet jest naprawdę zakryć, zakryciem. Nie jest to tak jak w Teheranie, że tylko chustka taka przerzucona na głowie. E, sposób myślenia, no, no wiadomo, bardziej od, otwarte umysły w, w mieście, no bo to też są ludzie w większym stopniu wykształceni. E... W zasadzie różnice, tak jak i w innych jakichś tak. takich państwach tak, grajach. Tak, tak. E, kilka różnych takich kultur, tych, tych starożytnych, mhm. kilka różnych e, nacji mhm. mieszka w państwie. To się jakoś przenika, czy, czy tak, tak podróżując, już, o, to, to tak widać, że o, tutaj jestem w jednym, w jednym jakiejś prowincji, czy tam województwie. Tak, widać, tam każda prowincja dzieceń, ma nie? swoje, swoje e, regionalne e, stroje, swoje re, regionalne potrawy, regionalne słodycze, więc na pewno przemieszczając to, tak, się, Tak widać w życiu tak. codziennym, bardzo czy to tylko widać. to jak w Polsce, bardzo że ojej, jestem zakopanym, no to, no to na, na Krupówkach będą do mnie zaciągać nie, jakoś po góralsku? Nawet, nawet nie, bardzo Nawet dialekty mają swoje, często Często niezrozumiałe, często się po prostu ludzie z różnych prowincji nie, nie rozumieją, yy, mówiąc w swoich dialektach, ale jest oczywiście jeden oficjalny język perski, gdzie, gdzie wszyscy ten język znają, no bo, no bo w szkołach jest uczony, ale, ale tak, różnice między poszczególnymi prowincjami są bardzo duże. I te, te, te różne nacje, które mieszkają blisko siebie, one już i żyją obok siebie, one już od kilkuset lat tak mieszkają obok siebie i się. I się jak najbardziej zgodnie, to już wiadomo, że, że, że Kurdowie są na, na zachodzie, na południowym zachodzie są, jest mniejszość arabska, em, tak, czy, czy gdzieś tam ludy pakistańskie i afgańskie na wschodzie. Także to jest, to jest norma, to nie jest nic dziwnego, a to jest bardzo egzotyczne dla na przykład takiej osoby przyjezdnej. Żeby się nie bać Iranu i żeby nie myśleć o Iranie tak stereotypowo, że tam są, że tam są terroryści, że tam jest niebezpiecznie, bo no ja się tam na, na ulicach Teheranu czuję bezpieczniej niż na ulicach Krakowa. I to jest naprawdę kraj warty odwiedzenia. To może być naprawdę niesamowita wycieczka, niesamowite wspomnienia, bo każdy kto tam raz wyjeżdża, nawet na krótki czas, to chce tam wrócić. تا داره میره دلم نگران منی مثل بچه گیا تو خودت میدونی من ازت چی میخوام مگه میشه باشی یا تنبا بمونم محاله بذاری محاله بتونم دلم دیگه دل تنگیش میشماره هنوزم به جاست کسی را نداره حوض میکنی زندگی ما. تو یادم دادی عاشقی ما تو را تو ته خاطراتم کشیدم به زیبایی تو کسی را ندیدم نگو آب سر من گذاشته مگه جاستو کی سر نداشتو نبشته تهم مال داره نباشی چه تو تن ما خدا شیم یه قرور یه ستار یه سر یه شب از همه چی به خدا گله کرد یه دفعه به خودش همه چی رو سپرد دیگه یه نکرد فقط حسله کرد نگران منی به تو دلم تا کنار منی نمیترس دلم بغدم کن ازم همه چی ما بگی بزا کنم پیش تو برسیم مگه میشه باشی یا تنبا بمونم محاله بذاری محاله بتونم دلم دیگه دل تنگیش میشماره هنوزم به جاس و کسی را نداره عوض میکنی زندگی ما یادم دادی آشقی ما تو رو تو ته خاطراتم کشیدم به زیبایی تو کسی را ندیدم نگو دیگه آبا سر من گذشته مگه جاستا کی سر نداشتا نبشته تهمال داره نباشی دلی که تو تنها خدا شید.